Wprowadzenie. Lewa w górę to pozdrowienie motocyklistów. Gdy dwaj motocykliści mijają się, podnoszą lewą rękę do góry. Taki ich zwyczaj. Bądź mno. Anon level 18. Techbaza. Masz w klasie ziomka, maksywy motor, bo jest fanatykiem motocykli. Fanatykiem to mało powiedziane odpierdoliło mu na punkcie jednośladów. Rok temu starzy kupili mu jakiegoś pierdzika, co to się rozpędza do 23 km na godzinę w 28 sekund. Od tej pory motor non-stop napierdala, że jeżeli umrze, to przynajmniej ze świadomością, że robił to, co kochał. XD. Kurwa, żeby na takim gównie się zabić, to już naprawdę trzeba mieć umiejętności. Motorowi jednak nie przeszkadza, że ludzie szybciej stoją niż jego gówno jeździk jeździ i non-stop opowiada o tym, gdzie to już nie był swoją bestią. Jakoś miesiąc temu dowiedział się od swojego wujka o zwyczaju lewej w górę. Ja pierdole. Kropka bng. Co on od tej pory zaczął odwatykaniać to nawet ja nie. Jak tylko zobaczy innego motocyklistę, jego lewa ręka wypierdala w powietrze jak z procy. Nie mówiąc już o tym jak usłyszy magiczne hasło lewa w górę. Kiedyś siedzieliście na matmie i typiarka tłumaczyła wam logarytmy. Motor devil zamiast słuchać to napierdalał ci na duchem non stop. Wrrr, wrrr. No kurwa cymbał. W końcu się na niego wkurwiłeś i czekasz aż nauczycielka zacznie zadawać pytania z tego co było na lekcji. W końcu pyta o logarytmy naturalne. Nikt się nie zgłasza żeby odpowiedzieć. Wtedy ty nachylasz się do motora i szepczesz. Lewa w górę. Kurwa, ten idiota tak wypierdolił lewą łapę do góry, że aż zajebał Gabryśce po mordzie. Warto dodać, że Gabryśka siedziała dwa rzędy od was. Nauczycielka zadowolona, że w końcu ktoś się zgłosił, pyta Motura. No i jaka jest odpowiedź? No, no to... Yy, nie wiem. Jebany cep dostał baniaka już był zagrożony. Pewnie nie zda jebać. Parę dni później do waszej szkoły przyjechał jakiś kurwa terapeuta od narkotyków. Przychodzi do was na zajęcia i napierdala, że dragi to zło i w ogóle. Pod koniec zajęć prosi was o to, żeby podnieśli rękę ci, którzy mieli raz w życiu styczność z dragami. Tylko Gabryśka podniosła. Od ostatniej matmy siada pięć z rzędów dalej od motura. Potem prosi, żeby podnieśli rękę ci, którzy ci pają na co dzień. Nachylasz się do motura i szepczesz mu magiczne zaklęcie. Lewa w górę. Jeb kurwa łapa motura wyjebała tak do góry, że aż się ławka wypierdoliła. Terapeuta patrzył ze strachem w oczach na motora. Pewnie myślał, że naćpany. Zadzwonił na policję i motor dostał kuratora. Na weekend zaprosiłeś motora do maka. Jebany kupił 20 hamburgerów. Czekacie na zamówienie. W końcu motor dostaje swoje burgery, cała tacka na bułkami, odbiera ją i idzie do stolika. Wtem podbiegasz do niego i szepczesz, sami wiecie co. JEP! Ręka do góry, tacka wyjebała w powietrze, burgery na wszystkie strony, wszyscy goście w keczupie, dzieci płaczą, matki krzyczą, rozpierdol! Ochrona wypierdala motora z lokalu. Jakoś miesiąc później twój młodszy brat idzie na siódme urodziny kolegi z klasy. Mama każe ci go potem odebrać. Dzwonisz do motora czy nie zawiózłby cię swoim rumakiem po brata. No i zgadza się. Jedziecie po młodego, inba trwa. Siedmiolatki bawią się, skaczą, tańczą Mówisz bratu, że już musicie iść Nie, Anon, proszę, jeszcze pół godzinki Ech, No okej, okay, ale tylko pół godzinki Ojciec solenizant Janusz zaprasza cię i motura na piwko do kuchni Motor mówi, że i tak nie może pić, więc zostanie z dzieciakami i będzie wpierdalał cukierki Gadasz sobie z ojcem młodego Opowiada ci, jakich to grzybów on tydzień temu nazbierał Przynudza fuj. Mówisz mu, że musisz iść na siku Postanawiasz odjebać coś dla rozrywki. Idziesz do pokoju, gdzie były dzieci i motor. Kitrasz swój telefon za fotelem, podchodzisz do motora i prosisz, żeby do ciebie zadzwonił, bo nie możesz telefonu znaleźć. Dzwoni do ciebie. Przedtem ustawiłeś na dzwonek hymn Trzeciej Rzeszy. Twój telefon dzwoni. Gasisz światło. Dzieci zaczynają płakać. Do pokoju wpada Janusz. Zapala światło. Na ścianę przykleiłeś kartkę z napisem LEWA W GÓRĘ. Oczom ojca okazuje się salutujący motor do hymnu Trzeciej Rzeszy, a wokół niego płaczące siedmiolatki. Byłeś pewien, że stary się kurwi i wpierdoli motorowie za demoralizację gówniaków. Tak się jednak nie stało. Janusz zaczął drzeć mordę, że to jego ulubiony kawałek, po czym wziął motura za rękę i zaczęli tańczyć poloneza. Na zakończenie stary wskoczył na motura i utworzyli swoimi ciałami figurę w kształcie swastyki. Zabrałeś brata i uciekłeś stamtąd.